One. Więcej na leksus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 kwietnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Chłodne powietrze zbliża się do Polski, a wraz z nim ulewy intensywnie będzie dzisiaj padać na zachodzie i południowym zachodzie kraju. 3 milionowe żółty kwiat zostanie wręczony na ulicach Warszawy. Po raz 14 odbędzie się dzisiaj akcja żonkile. Węgierska Tisa po wyborach jeszcze silniejsza. Po dokładnym przeliczeniu głosów zdobyła dodatkowe mandaty. Do Polski zaczyna napływać chłodna masa powietrza. To oznacza, że dzisiaj, jutro na zachodzie będzie intensywnie padać deszcz. Najsilniejsze opady są prognozowane na wieczór i noc. Z kolei od jutra ochłodzenie prognozowane jest w całym kraju. Agnieszka Prasek z IMGW przekazała, że w kolejnych dniach spodziewane są gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Od wtorku dość silny i porwisty wiatr od zachodu. Temperatury będą spadać jeszcze lokalnie na termometrach 15, 14, 16 stopni na zachodzie kraju. Natomiast na pozostałym obszarze od 10 stopni do 14. W kolejny weekend w wielu rejonach kraju temperatury mogą spaść poniżej 10 stopni. Trzymilionowy żółty kwiat zostanie dzisiaj wręczony na ulicach Warszawy. Po raz czternasty odbędzie się akcja Żonkile. To akcja społeczno-edukacyjna Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, upamiętniająca powstanie w getcie warszawskim. Odbywa się pod hasłem Łączy nas pamięć. Właśnie żonkile są symbolem wspólnoty i pamięci o bohaterach powstania z 1943 roku. W ubiegłym roku żonkile po raz pierwszy rozdawały m.in. wolontariuszki i Zosia. Wydaje się to bardzo fajna inicjatywa z możliwością poznania ludzi i też bardzo fajne doświadczenie, żeby można było poznać e, historię Żydów polskich i getta. Też obserwowanie interakcji ludzi i tego, jak oni reagują na żonkile i czy omijają, czy wręcz przeciwnie, czy podchodzą zainteresowani, czy przybiegają zbierać żonkila, to bardzo jest ciekawe. Główne obchody rozpoczną się w południe przed pomnikiem bohaterów getta. Godzinę później Muzeum Polin zaprasza na spacer miejski bojowniczki w cieniu historii. Powstanie w getcie warszawskim Rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 roku. Trwało prawie miesiąc do 15 maja, kiedy to Niemcy wysadzili Wielką Synagogę. Przewaga Tisy w węgierskim parlamencie wzrosła po przeliczeniu wszystkich głosów. Kontrowersje budzą wyniki w jednym z okręgów. O tym, że Tisa zdobędzie w węgierskim zgromadzeniu narodowym dwie trzecie mandatów było wiadomo już w wieczór po wyborach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 Wiosenna pogoda zachęca do jazdy na hulajnogach. Są jednak apele o ostrożność, a przede wszystkim o jazdę zgodnie z przepisami. W ostatnich dniach w kraju doszło do kilku wypadków z nastolatkami. Przepisy regulują do od jakiego wieku można jeździć hulajnogami po drogach publicznych.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 Przypominała Anna Kamola z policji hulajnogami nie wolno jeździć po spożyciu alkoholu. Należy korzystać z wydzielonych dróg dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, e, rowerów lub e, gdy ich nie ma schodnika. Nie wolno jeździć hulajnogą po przejściach dla pieszych ani przewozić na tych urządzeniach innych osób, zwierząt albo ładunków. Dodatkowo od czerwca dla osób niepełnoletnich kask na hulajnodze elektrycznej będzie obowiązkowy. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskie radio24. Na program zaprasza jego sponsor Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Dzisiaj po południu, na zachodzie i południowym zachodzie możliwe ulewne deszcze, na południowym zachodzie również miejscami burze. Na termometrach od 10 stopni miejscami na pomorzu, przez 12 na zachodzie, 16 w centrum do 19 na południowym wschodzie. Chłodniej będzie tylko nad morzem, od 6 do 9 stopni. Na program zaprosił jego sponsor: Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Autopromocja.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 Dziś ćwierć wieku muzyki, czyli opowieść o zespole Percival czy też Percival-Schutenbach, bo funkcjonują pod dwoma nazwami. Ich muzyka jest popularna nie tylko w Polsce, a właściwie nawet bardziej poza granicami Polski niż w Polsce. Dlaczego? O tym opowiemy Państwu dzisiaj w historii pewnej płyty, a właściwie opowiedzą muzycy Katarzyna Bromirska, Mikołaj Rybacki oraz dziennikarka trójki Katarzyna Borowiecka. Katarzyna Borowiecka, Dzień dobry. Wiedźmin to prawdziwy fenomen, ale to nie tylko książka, to również filmy, gry komputerowe, seriale i muzyka, która w tym się pojawia. Jest taki zespół polski, nazywa się Persywa Schuttenbach, który jak się okazuje, dzięki grze, ale także dzięki serialowi, robi jakąś zawrotną karierę na świecie, o czym my nawet w Polsce nie wiemy. 400 tysięcy odtworzeń właściwie co miesiąc na jednym z największych portali streamingowych. Tak, to jest historia, która no, oczywiście literacko jest znakomita i ta seria wciąż cieszy się dużym powodzeniem, no ale kiedy pojawiła się gra CD Projektu, no to, to szaleństwo wybuchło jeszcze z nawet nie zdwojoną, a ze zwielokrotnioną po prostu siłą. I już wtedy zaczęło się, Marcin Przybyłowicz pisał e, muzykę do gier i tam już e, ta popularność się pojawiła. I myślę, że wiele osób na całym świecie dzięki grze trafiło w ogóle do książek. Więc to jest warte podkreślenia, ten kierunek. Film ten polski i serial Marka Brodzkiego z początku lat dwutysięcznych może nie miał za bardzo szans na to, żeby zaistnieć gdzieś na świecie. Teraz się go ogląda z pewnym takim, czasami nawet złośliwym, ale jednak sentymentem. I tam już była przebojowa piosenka Roberta Gawlińskiego. Zakres był jedynie polski. Natomiast kiedy pojawił się serial Wiedźmin, co do którego mieliśmy bardzo duże nadzieje, większość z nich się nie spełniła, chociaż pierwszy sezon jeszcze dawał nadzieję na to, że, że będzie dobrze, no to pojawiła się także muzyka, muzyka nawiązująca do muzyki tradycyjnej, muzyka sięgająca do bardzo wielu źródeł, nie tylko do słowiańszczyzny i to się zmieniało, jeśli chodzi o kompozytorów w kolejnych sezonach, ale też warto podkreślić, że sam serial przyniósł kilka przebojów, bo piosenka Jaskra z pierwszego sezonu To a coin to your witcher to był wielki przebój śpiewany przez Joaya Beatty, który grał Jaskra, a potem z kolejnymi sezonami pojawiał się kolejne piosenki, no i właśnie w drugim sezonie na ścieżce dźwiękowej pojawił się Percival, i e, te głosy, i ta technika śpiewania, także i to, co się dzieje tam w warstwie muzycznej, myślę, że bardzo wzbogacające dla tego, co Joseph Trapanese skomponował do drugiego sezonu. Jesteśmy takim zespołem mocno nietypowym. Mamy strasznie skomplikowaną drogę, jak się okazało. Jednym z aspektów tej skomplikowanej drogi jest to, że w którymś momencie wymyśliliśmy sobie, że będziemy robić odwrotnie niż wszyscy wykonawcy na świecie. Czyli jeżeli dana muzyka kogoś znudzi, bo już nagrał kilka płyt i, i chciałby poeksperymentować z czymś nowym, no to zakłada nowy projekt o nowej nazwie i, i tak dalej. A my zrobiliśmy odwrotnie. Jeżeli chcieliśmy poeksperymentować, to zakładaliśmy subzespół w projekcie Percival schutenbach i z tego się wziął folk metalowy Percival schutenbach czyli jakby pierwotny nasz zespół. No i bardziej folkowy, bardziej folkowo-historyczny. Właściwie ten gatunek nie ma do końca nazwy. To jest folk, ale taki umiejscowiony w czasach dawnych, tysiąc lat temu, w czasach słowiańskich, przedchrześcijańskich. My to nazywamy folkiem historycznym i to jest projekt, z którym gramy na zupełnie innych instrumentach i akustycznie. Tak jak w Percival Schuttenbach to jest folk metal grany na gitarze przeze mnie i Kasia gra na wiączeli elektrycznej. Kolejna nietypowa rzecz, jeżeli chodzi o nasz zespół. To tak w akustycznej odmianie ja gram na lutni długoszejkowej, czyli sazie tureckim. To ten instrument ma róż różne nazwy w zależności od regionu. A Kasia gra na zrekonstruowanym jedynym na świecie istniejącej lirze bizantyjskiej. Jest to instrument taki mm, przejściowy pomiędzy środkowoazjatyckim kamencze a średniowiecznym europejskim rebekiem. Skąd Wasza taka miłość do tej muzyki, jeszcze pogańskiej właściwie? Na pewno ważnym aspektem tego jest to, że ja studiowałem historię. Nie skończyłem, co prawda, ale jest to moja taka. Druga, czy tam trzecia miłość życia. Bardzo zawsze lubiłem historię i mocno intrygował mnie też ten okres, okres wczesnego średniowiecza. Ale wydaje mi się, że też trochę z domu wyniosłem. Pamiętam jak byłem bardzo mały, moja babcia obcięła mi włosy i wrzuciła do ognia. Bardzo mnie to zafascynowało. Nie wiedziałem, czemu tak robi. Ona też, prawdę mówiąc, nie wiedziała. Powiedziała, że taka jest tradycja w rodzinie. Potem się dopiero dowiedziałem, że dokładnie to jest obrzęd postrzyżyn. Że tak się jakby wprowadzało w dorosłość młodych chłopców słowiańskich przed około tysiącem lat. To w którym wieku ty się urodziłeś? <laughs> Nieco później. <laughs> Dotarcie do tych starych tekstów to właściwie prawie niemożliwa rzecz. Tak, dlatego my nawet nie staramy się docierać do starych tekstów. To odkrywanie tej muzyki dawnej, starej mm. u nas się odbywa trzema różnymi drogami. Jedna z dróg to jest po prostu granie własnej, autorskiej muzyki, co zresztą na tej płycie właśnie ćwierćwiejką muzyki. Ta płyta jest przykładem, tam jest tylko nasza autorska muzyka. Jakby inspirując się dawnymi czasami i wczuwając się. My zresztą wiele lat się zajmowaliśmy rekonstrukcją historyczną, graliśmy te utwory w skansenach, na imprezach historycznych, na różnych piknikach, więc trochę żyliśmy też takim życiem, życiem w dawnej chacie starej przy palenisku. Ale często też sięgamy do jak najstarszych pieśni ludowych. Zwłaszcza na terenie Białorusi jest mnóstwo takich pieśni, które sięgają czasów przedchrześcijańskich. Tam czasami zmienia się tylko nazwa Boga w tekście, żeby nie zostało to źle odebrane przez kościół chrześcijański, który tam się pojawił później. A cały tekst pozostaje taki, jaki był. Tak jest z pieśnią. Jorjar, gdzie imię Boga słowiańskiego Jaryły zostało zastąpione przez takie zabawne, taki zabawny zbitek słów Jorjar, pasujący do frazy muzycznej, także można było to śpiewać. A kolejnym takim elementem, jakim się posiłkujemy, jak tworzymy taką muzykę, to jest taka próba analizowania z poziomu możliwości instrumentów naszych, na których gramy, co można było zagrać mianowicie pod uwagę, do czego też te pieśni były potrzebne, no bo trzeba tutaj jasno powiedzieć, że większość tej muzyki wtedy była taka użytkowa. To były pieśni obrzędowe do konkretnych zastosowań, do pracy, pieśni żałobne, pieśni weselne. Teraz kojarzymy muzykę jako coś, co jest, służy tylko rozrywce, a wtedy muzyka była istotnym elementem yy, życia człowieka, bardzo ważnym, czasami wręcz niezbędnym, żeby coś wykonać. Zresztą to troszeczkę przetrwało do naszych czasów, na przykład w szantach. No ciężko jest zwijać żagle, nie pomagając sobie pieśnią. No. <laughs> się zaczęło, to już nie do końca pamiętam, to dawno było. No, no na pewno zaczęło się od pieśni Słowian południowych. Mamy dobrą znajomą, która zajmuje się tą tematyką, jest naukowcem w tej dziedzinie i bada... Zajmuje się dokładnie Tak, tak. Językiem chorwackim. I ona nam podsunęła kilka pieśni, zaproponowała, żebyśmy je po prostu zrobili, zaśpiewali po swojemu. I to też uczyniliśmy i natychmiast właściwie powstał w Mikołaja Głowie plan, żeby nagrać płytę z tymi pieśniami i żeby potem dorobić kolejne, bo skoro mamy Słowian południowych, to potem wiadomo, wschodni i zachodni. Chodziło o jakieś takie zarchiwizowanie, ale troszeczkę w sposób taki, który przybliży zwykłemu słuchaczowi, który się na tym kompletnie nie zna, nie zna się ani na historii. To jest zresztą nasza taka ambicja, żeby być popularyzatorami wiedzy zarówno historycznej, jak i wiedzy o naszych takich korzeniach przedchrześcijańskich, o naszej tradycji. Gdzieś, już teraz nie pamiętam, u jakiego autora przeczytałem takie zdanie, był zagraniczny autor, który stwierdził, że jesteśmy drugą co do wielkości grupą językową w Europie i mamy do zaprezentowania naprawdę bardzo bogatą, prawdopodobnie najbogatszą kulturę w Europie, ale jednocześnie jesteśmy mocno Tacy nieśmiali, niepewni siebie i tej kultury nie promujemy w jakiś taki szeroki sposób. To jest też trochę odpowiedź na pytanie, czemu nie jesteśmy znani. My ją staramy się promować na świecie i no może to nieskromnie zabrzmi, ale też żeby nie było fałszywej skromności, troszeczkę nam się udaje. Chociażby ten utwór, o którym powiedziałeś, który ma tyle odsłuchań, jest utworem znanym na całym świecie i ludzie go kojarzą z polską i ze słowiańską, w ogóle ogólnie pojętą słowiańską kulturą, Więc zawsze mieliśmy takie ambicje, żeby, żeby to przybliżać. Ale postanowiliśmy to przepuścić przez filtr naszego postrzegania takiej muzyki. Więc wszystkie trzy, te pierwsze płyty, pieśni Słowian południowych, wschodnich i zachodnich, to była taka nasza wizja, jak mniej więcej wygląda przekrój muzyki słowiańskiej. Bo to jest bardzo ogólny przekrój, bo wiadomo, że na przykład na tej płycie Słowian południowych są zawarte pieśni serbskie, chorwackie, słowańskie. Staraliśmy się odzwierciedlić każdą grupę etniczną, ale wiadomo, że to jest trudne. Pewnie nie o wszystkim wiemy. Nie wszystkie pieśni się udało znaleźć, ale taki klucz był powstawania tych trzech pierwszych płyt. Przypomnij, jaki był tytuł tego utworu, który ma te miliony odtworzeń. Silver for Monsters. Swoją drogą takie szukanie wśród tych troszkę zapomnianych pieśni z różnych części Europy, Myślę, że pokazuje jak blisko w siebie są te języki, bo choćby chorwacki jest tak bliski polskiemu, że właściwie można się dogadać bez tłumacza. Tak, my poszliśmy krok dalej, może to troszeczkę teraz odbiega w historii, ale to troszeczkę wyniknęło z takiego nasz z żartu z naszymi fanami, bo oni zaczęli żartować jaka będzie następna płyta. Wiadomo, że grupy słowian, językowe grupy się skończyły, są południowi, wschodni i zachodni. Ale powstały żarty, że kiedy będzie płyta Słowian Północnych i tak dalej. Więc wyszliśmy naprzeciw tym oczekiwaniom i nagraliśmy Sławę cztery pieśni Słowian Przyszłości. I tutaj troszeczkę wrobię Kasię. Kasia wymyśliła język, język Słowian Przyszłości, w którym te języki się jakby powtórnie łączą. Bo wiadomo, że kiedyś te języki słowiańskie się rozdzieliły na te języki, które teraz istnieją z jakiegoś wspólnego pnia. A Kasia zasymulowała, jak one się łączą z powrotem i nagraliśmy płytę już z muzyką naszą autorską, ale zawierającą wszystkie możliwe, jakie Kasi przyszły do głowy, dialekty z języka Słowian przyszłości. Faktycznie było tak, że przez to, że przez wiele lat zajmowaliśmy się pieśniami wszystkich Słowian, to w mojej głowie jakby dokonało się jakieś takie pomieszanie języków <śmiech> <śmiech> i z tego narodził się właśnie ten język. No może nie można tego nazwać faktycznie językiem, ale była to dla mnie po prostu zabawa, żeby a to z tego języka wezmę sobie słowo, z drugiego języka czasami wymyślałam różne słowa na bazie tego, co już znałam, więc w ten sposób powstały pieśni, które opowiadają właściwie o tym, co może się zadziać w przyszłości, jak sobie to wyobrażamy, że, że będzie w przyszłości. Oczywiście ta przyszłość nie jest bardzo różowa w naszych wizjach, niestety, ale sama muzyka jest, wydaje mi się, bardzo fajna i przyjemna do słuchania, także polecamy słowa 4, pieśni słowian przyszłości. Ja tylko dodam, że ciekawie fani zareagowali, ponieważ mamy wiele komentarzy na YouTubie, od tymi pieśniami, gdzie piszą ludzie z różnych krajów słowiańskich, że w jakim to jest języku, bo wszystko rozumieją. Mhm. I jednym z moich celów też było, że często brałam słowa, które występują w jak największej ilości języków słowiańskich, po to, żeby właśnie to było zrozumiałe. Dlatego te teksty są zrozumiałe właściwie praktycznie dla każdego Słowianina. Punktem, który spowodował, że wasza kariera nabrała wielkiego rozpędu, to była gra komputerowa. No, nasza muzyka została użyta w grze Wiedźmin 3, Wild Hunt. Pierwsze cztery nasze płyty, w tym sława Słowian południowych, ale też płyty A4 i OED, zawierające mocne nawiązania do muzyki słowiańskiej, do takiej kultury przedchrześcijańskiej dawnej jeszcze z początków państwowości polskiej, zostały wykorzystane, właściwie zostały wzięte w całości i dokomponowane do tej muzyki, która jest w tle tej gry. I tam się właśnie stąd znalazły Silver for Monsters, czy na przykład pieśń weselna, bułgarska. Jedna ze starszych w ogóle słowiańskich pieśni weselnych, czyli Oj Lazarek, która w grze nosi tytuł Still, Still for Humans. humans. I, no i kilka innych no, utworów. No chociażby ten, który słyszeliśmy na samym początku, czyli w naszej w nomenklaturze tak. to jest saga, saga, a w grze... Ladies of the Woods. Dokładnie. I całkiem sporo tych utworów tam przeniknęło do tej gry w ten sposób. I no, co ciekawe, to to są te utwory, które są takie najbardziej znane, no bo Silver for Monster to jest ten, który ma tyle, tyle odsłuchań, ale również Steel for Humans to też jest taki znany mm -hmm. mocno na świecie utwór i Ladies of the Woods także, ale z kilka też innych. I potem, ponieważ ta muzyka, że się tak wyrażę kolokwialnie, dobrze siadła głównemu kompozytorowi Marcinowi Przybyłowiczowi, to my pojechaliśmy jeszcze i dograliśmy chyba przez tydzień, dogrywaliśmy różne improwizacje nasze do tej gry, już, które powstały specjalnie do, do Wiedźmina. No i tak to się zaczęło. Faktycznie ta muzyka bardzo się szeroko rozniosła po świecie. Wiele późniejszych gier się wzorowało. I, do i, dzisiaj się i do, do dzisiaj się wzorują. To. Do dzisiaj dużo podobnej muzyki <głos> na świecie się tworzy, na, i w, również w filmach hollywoodzkich odkrywam czasami takie inspiracje. A sprawdziliście kiedyś z jakiego kraju jest najwięcej ściągnięć? To się zmienia. Wydaje mi się, że chyba w, ze Stanów Stany, Zjednoczonych Stany tak. Zjednoczonych. Tak i tam faktycznie jest duża popularność, jak byliśmy tam na trasie, bo zagraliśmy tam 44 koncerty. No, i wszystkie były sale prawie pełne. Niektóre były wyprzedane całkiem. Duże sale? Duże. Bardzo sale. duże. Prestiżowe duże i prestiżowe. Prawdopodobnie jesteśmy jedynymi artystami tak, z Polski, który grał sale. na przykład w Constitution Hall w Waszyngtonie, czyli miejscu, gdzie przemawiają prezydenci Stanów Zjednoczonych. No nieźle. No. Jaki był odbiór? Bardzo dobry. Bardzo dobry, ale też stresu dużo. Ja osobiście <laughs> dostałem podczas tego koncertu ataku paniki. <laughs> jak zobaczyłem te wszystkie herby. Stanów poszczególnych i no to jest naprawdę prestiżowa sala i ona jest kilkaset metrów od mojego domu. No potem jeszcze były inne kraju. Tak. Tak były, ale Stany były faktycznie dla nas czymś, no wyzwaniem były, dlatego, że pierwszy raz tam lecieliśmy, nie wiedzieliśmy czego się spodziewać. Po pierwsze, że pierwszy raz byliśmy tam, a po drugie, że w ogóle pierwszy raz na taką dużą trasę, czyli dwa miesiące grania praktycznie codziennie, jeżdżenia nightlinerem, czyli takim autobusem, w którym się śpi, i nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, byliśmy troszeczkę zestresowani, a może nawet bardzo, ale wszystko poszło bardzo dobrze. I to była dla nas naprawdę wielka przygoda i wielkie doświadczenie. Myślę, że zmieniło to nas. Jesteśmy teraz zupełnie innymi ludźmi. I wspominamy to do dzisiaj, bo naprawdę też mieliśmy bardzo duże szczęście, jeśli chodzi o samych muzyków, ekipę techniczną, bardzo wszyscy się zżyliśmy i Było bardzo profesjonalne. Tak. I mieliśmy też okazję zobaczyć kawałek Stanów, ponieważ praktycznie kawałek, codziennie... Praktycznie całe Stany, praktycznie nie całe. W styl, bo wliczając też te Stany, przez które przejeżdżaliśmy, to tylko w kilku nie byliśmy. Tak, i codziennie gdzieś tam udawało nam się wyjść na miasto, żeby zobaczyć właśnie kawałek Stanów. I było to bardzo ciekawe. Byliśmy na wodospadem gara, no wiadomo, Chicago, New York. Ale też tak te wszystkie, w wszystkie Kolorado, największe miasta, tak Colorado. W Montana nawet byliśmy. Co prawda nie graliśmy w Montanie, ale mieliśmy tam tak zwany day off i w miasteczku malowniczym, bardzo górskim sobie spędziliśmy jeden dzień. Czyli co, skok do Kanady też był? Nie, właśnie w Kanadzie byliśmy kilka lat temu na jednym koncercie. A ja tylko dopowiem jeszcze, bo wiele wielu artystów z Polski jeździ do Stanów i my tego się spodziewaliśmy. Oni jeżdżą czy to grać w klubach polonijnych dla Polonii, czy też to są zespoły metalowe, które jeżdżą na takie trasy w małych miejscach. My się na to nastawiliśmy, a my trafiliśmy w sam środek takiej trasy jak z filmów, jak z filmów dokumentalnych od Wielkich Gwiazdach, bo to był wielki trak ze sprzętem, bo cały sprzęt był też włożony, całe y, nagłośnienie, cały backline. Więc był jeden wielki trak i dwa autobusy nightlinery, mnóstwo ludzi, ogromna ekipa, jeszcze na miejscu w każdym teatrze były ekipy, no i to były wielkie, wielkie teatry, no takie, w których grali najwięksi. Już po powrocie czytałem biografię Queen pisaną przez ich technicznego i tam jest anegdotka o, o audytorium Theatre w Chicago w którym to badali się wszyscy, cała ekipa, łącznie z Freddie Mercury pod kątem żółtaczki. I prawdopodobnie mieliśmy tą samą garderobę, bo graliśmy dokładnie w tym samym teatrze właśnie w Chicago. Przepięknym i ogromnym, bo te teatry amerykańskie są ogromne. Więc to było też taki trochę skok na głęboką wodę i bardzo dobrze, że nie wiedzieliśmy tego wcześniej, ponieważ nie, nie wiem, czy byśmy, się, czy byśmy wsiedli do samolotu. My jesteśmy współzałożycielami, zaokładaliśmy zespół z jeszcze z moją siostrą, która odeszła po dwóch, trzech latach. I właściwie od tamtej pory ja z Kasią jesteśmy trzonem i faktycznie przez zespół Percival Schuttenbach przewinęło się, jak kiedyś próbowałem liczyć, ponad 50 osób. <śmiech> Więc ciężko ich wszystkich wymienić, chociaż na pewno bardzo wiele im zawdzięczamy i pozdrawiam z tego miejsca wszystkich, bez wyjątku. Ale głównie to jestem ja i Kasia no i teraz funkcjonujemy dokładnie tak, że jesteśmy we dwójkę i w zależności od projektu dobieram sobie muzyków sesyjnych. Mamy taką grupę muzyków, z którymi współpracujemy stale. Ufam im i naprawdę się świetnie współpracuję z nimi, są profesjonalni do granic. Ale to się właśnie zmienia w zależności od wielu czynników. No Tak jak na przykład te stany, no to był wymóg firmy, która to organizowała, żebyśmy byli tylko w dwójkę. Cała Ze reszta na koszt. Cała reszta była miejscowych muzyków, czyli amerykańskich, często po Berkeley College. Wszyscy więc to było babyli. naprawdę muzycy na poziomie. To była przyjemność naprawdę grania z nimi. To byliście jak zawodowy zespół drygenski, który przyjeżdża i orkiestra dostaje kwity i musi grać razem z nim. Dokładnie, A widzą tak. się po raz pierwszy. Co Dokładnie ciekawe, jeszcze im poprawialiśmy. Co ciekawe, oni bardzo miejsce. się stresowali, jak my zareagujemy na ich wykonanie. Natomiast my też się troszeczkę stresowaliśmy. Co my zastaniemy w tych stanach, co to będą za muzycy, ale bardzo się polubiliśmy i potem się śmialiśmy z tego, że niepotrzebne były te stresy, bo wszystko było bardzo dobrze. W którym z tych stanów było najlepsze przyjęcie? Przyjęcie muszę powiedzieć, że wszędzie było mniej więcej takie same, ponieważ okazuje się, że gra i ta muzyka w ogóle z gry Weźmin 3 jest bardzo znana i wielokrotnie się nas pytali, czy na naszych koncertach byli... Polacy. I przyznam się, że było dosyć mało. Dużo częściej zdarzało się, że ktoś podchodził i mówił, dzień dobry, cześć. Ja zaczynałem mówić po polsku, ale okazało się, że to były jedyne słowa, jakie znali. Ponieważ kiedyś gdzieś tam w rodzinie ktoś był, albo, w, albo sąsiada mieli. To się nauczyli specjalnie, żeby zagadać. A tak to była publiczność amerykańska. I przyjęcie było bardzo dobre. W zasadzie nie było jakichś różnic. No na pewno jedno, co rzuciło nam się w oczy, w uszy to to, że amerykańska publiczność bardzo żywo reaguje i to było fajne, bo wtedy się gra naprawdę przyjemnie, jeżeli wiadomo, że, że ta muzyka, że to, co robimy na scenie, trafia do ludzi, że podoba im się i oni dają temu wyraz. Wizerunek nie sprzyja, no bo to jest koncert muzyki do gry. Można to porównać do muzyki z filmu, do soundtracku jakiegoś. Więc jest orkiestra, wszyscy siedzą, jest tak troszeczkę może sztywno, ale mimo to bardzo żywiołowo reagowali, no i bardzo dobrze, bo o to chodziło. Kierdź muzyki, czyli płyta, która wyszła i od której, od której zaczęliśmy swoją drogą, to taki album, który właściwie brzmi jak muzyka filmowa. Tak, bo taki był zamiar nasz, bo no, my jakby interesowaliśmy się tą historią, bardzo też interesowaliśmy się zawsze łączeniem folku z metalem, To legło podstaw naszego zespołu. Mamy tych zainteresowań, o których mógłbym mówić bardzo długo wiele, no ale nie można pominąć tego, że nasza nazwa nawet wywodzi się z powieści Sapkowskiego. Jak zakładaliśmy zespół, to akurat czytaliśmy na bieżąco poszczególne części sagi, które wtedy wychodziły i akurat wtedy wyszła trzecia część, w której pojawia się gnom Persi Schutenbach i ja stwierdziłem, że to jest idealna nazwa dla zespołu. Oczywiście wszyscy mówili, że to jest najgorsze, co może być dla, jako nazwa, bo jest za długa, nie do wymówienia, nie wiadomo jak to zapisać. Ale ja się uparłem i tak się nazwaliśmy. I to zdeterminowało nasze przeznaczenie tak naprawdę, ponieważ do, potem trafiliśmy do gry i wiele rzeczy się wydarzyło związanych z Wiedźminem. Więc ta płyta jest takim naszym hołdem troszeczkę. Jest takim troszeczkę soundtrackiem, ale do książki. Po prostu wielokrotnie czytaliśmy książkę. Jesteśmy wielkimi fanami właśnie przez książkę tego świata i stwierdziliśmy, że chcemy namalować dźwiękami jak my to widzimy? Jak my widzimy ten świat? I tak powstała ta płyta, więc ona faktycznie jest bardzo ilustracyjna i jest specjalnie tak skomponowana, żeby tak brzmiała. Kiedy włączyłem tę płytę sobie wieczorem, przy dosyć nikłym świetle, to miałem wrażenie, że kiedy zamykam oczy, to mi się pewnego rodzaju wizje pojawiają, słuchając tej muzyki. Że ona powoduje, że w mózgu dzieje się coś takiego, że człowiek szuka czegoś więcej niż sam dźwięk. Bardzo dziękujemy za taki <śmiech> komplement. To znaczy, że nam się... Że nam wyszło. Że nie chciałem powiedzieć, że nam się udało, ale jesteśmy po traci amerykańskiej, więc nie udało się, tylko zrobiliśmy. <głosy> <głosy> Tego się nauczyliśmy tam w Stanach. Ale przecież te koncerty odbywały się również w innych zakątkach świata. No byliśmy w Singapurze. Była jeszcze trasa europejska, także zagraliśmy w wielu miejscach w Europie, w których kiedyś wcześniej graliśmy, ale też w takich, w których jeszcze nigdy nie graliśmy. Jak na przykład w Sztokholmie albo w Kopenhadze. Potem poleciliśmy do bardzo południowych Słowian w Singapurze <grywa> <grywa> I co ciekawe Polonia była, ale bardzo szczątkowo w Stanach, ale na przykład w Manchesterze było mnóstwo Polaków i w Singapurze było ich bardzo dużo, się okazało. I potem byliśmy w Korei jeszcze, to w tym roku już byliśmy w Korei i to przepiękny kraj jest i tam byliśmy w muzeum też takiej muzyki starej koreańskiej i odkryliśmy ze zdziwieniem, że ta muzyka jest bardzo podobna do tego, czym my się tu zajmowaliśmy, że ta kwestia tej muzyki, która jest do czegoś, która jest taka funkcjonalna, jest obrzędowa i potrzebna do pracy, to nie jest tylko u nas. W Korei również ta muzyka i tam były przykłady w tym muzeum piękne. Tak, na przykład pieśń specjalnie przeznaczona do tego, aby ją wykonywać podczas ubijania ziemi kamieniami. Tylko Bardzo do tego ważne. pieśń była przeznaczona. Nie da się ubić ziemi bez pieśni. No właśnie. A czekają nas jeszcze kolejne koncerty, bo będziemy lecieć na Filipiny, do Chin. I to tyle, co mogę powiedzieć, bo reszta jest jeszcze niepotwierdzona. Slavic Wars. To jest kompletnie inna parakolaż. To jest muzyka ilustracyjna do takiego uniwersum, który sobie wymyśliliśmy. Być może jest to wspaniały uniwersum, w którym mogłaby powstać jakaś nowa gra. Dzieje się to w przyszłości i jest nawiązaniem troszeczkę do tej sławy cztery pieśni sławianej przyszłości. Jest tam też użyty ten język, który Kasia wymyśliła, taką myśl mieliśmy przewodnią, że to jest połączenie folku naszego słowiańskiego z metalem. Zawsze to od 25 lat, 6 już, 7 już, ile tam mamy, nie, sami nie wiemy, zawsze to łączyliśmy, ale też jest tam taki element, który można byłoby jednym słowem scharakteryzować prodigy. Czyli taka elektronika, taneczna taka. taka taneczna, taki rave trochę. Postanowiliśmy te trzy elementy połączyć i taka jest ta płyta. Taka jest ta płyta, jest tłem fabuły, która dzieje się w tym naszym uniwersum. Ta fabuła na razie jest tylko w naszych głowach. Jeszcze jej w żaden sposób nie spisaliśmy, ale są plany. nie sprecyzowane jeszcze mocno, ale albo to będzie seria opowiadań, albo gra właśnie. Być może wypuścimy własną grę. Może ktoś się do nas zgłosi, kto by chciał nam w tym pomóc. Nie wiem. <śmiech> Jest taka możliwość. Na mnie nie liczy. <śmiech> w każdym razie na pewno na chwilę się zatrzymamy, jeżeli chodzi o tego folk metalowego Percivala Schuttenbacha w tym uniwersum, bo tam jest mnóstwo miejsc do wykreowania. Buta numer dwa? Ćwierć wieku muzyki to, tak jak mówiłem, jest takie podsumowanie tego naszego przeznaczenia związanego z Wiedźminem. Jest to ilustracja do uniwersum Wiedźmina znanego z książki. I jakby może mogliśmy tu wykorzystać, chociaż nie ma tu bezpośrednich odwołań, może poza zasagom, mogliśmy wykorzystać nasze doświadczenia zarówno z gry Wiedźmin czy Wild Hunt, jak i serialu, bo o tym nie mówiliśmy, ale jesteśmy też zespołem, którego muzyka została wykorzystana, czy jako muzycy zostaliśmy wykorzystani przy ścieżce dźwiękowej do serialu Netflixa, do 3, czwartego i prawdopodobnie piątego sezonu. Także no, jesteśmy na wskroś Wiedźmińskiej zespołem przez to. I może dlatego w Slavic Wars staram się od tego uciec w rejon zupełnie niewiedźmiński. Czy w związku z tym będzie kontynuacja z grą komputerową? Tego nie możemy powiedzieć. <śmiech> <śmiech> Przyznam się, że bardzo dużo pytań dostajemy na temat Wiedźmina 4, no, ale nie możemy na razie nic powiedzieć. Czasy i popularyzacja muzyki się całkowicie zmieniła, bo kiedyś, wiadomo, radio, telewizja, teraz film, seriale, gry komputerowe. Dzięki temu muzyka, również polska, trafia właściwie na cały świat. Tak, to prawda. Przypomnijmy na przykład piąty sezon serialu Stranger Things i Julka Płoskiego. Jego utwór został umieszczony w jednym z odcinków. Ale oczywiście to jest taka machina, która się rozpędza od wielu lat. Ja jestem zawsze pełna podziwu dla Pracy m, tych osób, które robią te kompilację utworów już e, wziętych skądinąd, e, nie oryginalnych ścieżek dźwiękowych, bo e, sama się często dowiaduje o nowych artystach dzięki pracy. Z przymnożeniem oka się mówi o prawców muzycznych i oprawczeń muzycznych, ale przypomnijmy sobie na przykład takie filmy jak cała filmografia Quentina Tarantino, chociażby, który bardzo ze swoją współpracownicą, która pomagała mu wybierać te piosenki bardzo zwraca uwagę na to, co umieszcza w swoich filmach i to jest właśnie wiele nazwisk mogłabym wymienić tych filmowych. Wes Anderson chociażby, to też są takie ścieżki dźwiękowe. Tam jest muzyka zazwyczaj Aleksandra Despla, francuskiego kompozytora, ale także te, jeśli, jeśli się ukazują płyty w ogóle ze ścieżkami dźwiękowymi, to, to, to dwie, bo jest muzyka oryginalna do filmu plus to, co Wes Anderson z tymi osobami, z którymi on współpracuje, jeśli chodzi o wybieranie muzyki zastanej do swoich filmów e, wkłada na te ścieżki dźwiękowe. Ja zawsze się przyglądam także i przysłuchuję bardzo mocno temu, jak e, utwór, który znamy z zupełnie innego kontekstu może się odnaleźć w, w scenie i jak może się organicznie z nią spleść, tak jak na przykład e, ostatnia scena filmu Bliżej, Ma e, Majka Nicholsa i piosenkę Damiana Rice'a, The Blower's Daughter, kiedy słyszę tę piosenkę, widzę Natalie Portman. No już to nie, nie może być inaczej, ale z drugiej strony też w ostatnich latach pojawiło się takie zjawisko, że bardzo popularne seriale przede wszystkim potrafią sprawić, że piosenki sprzed kilku dekad wracają na pierwsze miejsce list przebojów. Tak było przecież z Kate Bush i Running Up That Hill. Ta piosenka była bardzo ważna w czwartym sezonie serialu Stranger Things. No i przez kilkanaście tygodni utrzymywała się i na platformach streamingowych, tych dźwiękowych na absolutnym topie, no i wracała na listy przebojów, także w Polsce, więc to jest bardzo ciekawe zjawisko. Ale również Sofia Elizabeth Bextor, która właściwie tak. była gwiazdą jednego przeboju, a on Meldena Desfor, wróciło na listy przebojów. Sophie Liz Bextor, która była kompletnie zapomniana. A widziałeś film Saltburn? Oczywiście, że No więc tak, to I też ta scena jest kalkzowa... ostatnia scena tego Dokładnie. filmu. Ponieważ wychodzimy też od gier, w... warto wspomnieć, że no, gry to jest oczywiście także ogromny rezerwuar dla scenarzystów i także możliwość współpracy pomiędzy scenarzystami gier a scenarzystami filmowymi czy serialowymi. Bardzo dużo ekranizacji. Nie wszystkie oczywiście są udane, ale bardzo często jest też tak, że ta muzyka z gry przechodzi do serialu. Tak było w przypadku The Last of Us, to jest serial dwa sezony, są już za nami na podstawie bardzo popularnej gry. No i tam muzykę skomponował do gry Gustavo Santaolaja i ta jego muzyka, rozszerzona nieco nowymi tematami, ale wciąż nawiązująca do tego, co było w tym trzonie muzycznym e, gry, co znają doskonale gracze i graczki, e, pojawiła się także w serialu, no bo... To pokrewieństwo jest także ważne niesamowicie promocyjnie. Jeżeli człowiek ma sentyment do gry, no to nie dość, że ma sentyment do bohaterów tej gry, to ma też sentyment do tej muzyki, która tej grze towarzyszy, więc to wszystko się składa na dodatkowy walor, jeśli chodzi o promowanie później tej produkcji. Nie tylko o płcie ćwierć wieku muzyki opowiadali muzycy zespołu Percival Schuttenbach, Katarzyna Bromirska i Mikołaj Rybacki oraz dziennikarka trójki Katarzyna Borowiecka. Bartek Machajewski, Tomasz Żąda. Dziękujemy.